Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedłszy do swego rodzinnego miasta, nauczał w snagodze, byli także byli zdumieni, i pytali. Skąd u niego taka mądrość i cuda? Czyż nie jest on synem cieszy, czy jego matce, nie na imię Miriam, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda. Także jego siostry. Czyż nie żyją wszystkie pośród nas? Skądże więc ma to wszystko? I powątpiewali oni. A Jezus rzekł do nich: Tylko w swojej ojczyźnie, i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. Oto słowo Pańskie. A tobie Dzisiejsza Ewangelia mówię o Jezusie jako o Proroku, o Mesjaszu, o Kapłanie. Najpierw może warto skomentować to zdanie. Czyż jego bracia, czyż jego bracia nie na imię Jakub, Józef Szymon i Juda, czy także jego siostry nie żyją wszystkie pośród nas? Ci, którzy chcieliby znaleźć jakiś hak na Pana Jezusa, to się, słysząc te słowa cieszą się, bo a, to wreszcie się przyznali, że Pan jest miał rodzeństwo. Nie? Tym, czym czasem nic bardziej mylącego, po prostu w kulturze szczelmickiej najbliższy krewny, rodzeństwo czyteczne czy wyjaśne właśnie tak się określa. Tam nie było rozróżnień, jak, w jakim stopniu są to bracia czy siostry. Po prostu wszyscy kuzyni to byli bracia i siostry, więc o nich jest tu mowa. Natomiast chciałbym się skoncentrować bardziej na tym wątku prorockim Jezusa jako proroka. Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. Komu zależy na tym, żeby prorok nie mógł spełnić swojej misji? No, naszemu głównemu wrogowi. Przeciwnikowi. I to jego pragnienie detronizowania proroków jest stale aktualne. Zobaczmy, jak są nagłośniane rozmaite afery lub pseudoafery związane z księżmi. W Stanach Zjednoczonych był taki hierarch, nie pamiętam, jak się nazywał. Podejrzewam, to był biskup Chicago który został posądzony przez jakiegoś chłopaka, mężczyznę około 30-letniego, któremu już właśnie w wieku około 30 lat przypomniało się, że rzekomo ten właśnie biskup jeszcze jako ksiądz gdzieś tam go wykorzystywał i złożył takie oświadczenie. To zostało nagłośnione w mediach. Ten ksiądz biskup tak przeżył to emocjonalnie, tak to dotknęło, że przeszło obróciło się to w jakąś chorobę, chorobę autoagresywną. Po roku już go nie było, nie żył po prostu. I dopiero jak zmarł, to po jakimś czasie ten chłopak przyznał się, że to było kłamstwo, że to było wszystko falsyfikowane, zfingowane, że to po prostu... Z pomocą pewnie jakiś tam też dziennikarzy spreparował. I zanim w ogóle zaczął się, czy ruszył proces, to już ten arcybiskup nie żył, więc wtedy przyznał się, że to była lipa. Ale zobaczmy, to jest tylko taki przykład, jak łatwo zniszczyć y, człowieka, jak łatwo zniszczyć taki autorytet. Ja nie mówię, że takich historii nie było, czy nie ma, czy nie dzieją. One są gdzieś tam. Ale to nie jest tak, że są tylko takie sytuacje. Kim jest prorok? Kiedy sobie prześledzimy historię proroków biblijnych, czyli tych wybranych szczególnie przez Pana Boga, to yy, można wyznaczyć takie pewne wspólne cechy takich powołanych. Najczęściej jest tak, że prorok nie chce być prorokiem. Mieliśmy na przykład takiego Jonasza. Myślał, że jak ucieknie na statek, to Pan Bóg już nie będzie widział i wreszcie będzie miał spokój. Ale jak dobrze wiemy, Pan Bóg i tam go dostrzegł. I znamy tę całą historię. Prorok też nie jest jakoś nie musi być jakoś wyjątkowo wyposażony po ludzku. Jakieś niezwykłe cechy. Jakieś niezwykłe umiejętności. Nawet wymowę. Kiedy Pan Bóg posyłał Mój Rzecha do faraona, co mówił Mojżesz? Czemu ja się nie nadaję? Bo się jąkam. Mówi, jestem niewymowny. Pan Bóg mówi, nie ma problemu. Z tą niewymownością spełnię Twoje zadanie. I spełni? Więc prorok też nie musi być po ludzku jakiś tam wybitny. I wreszcie prorok jest tym, który ma głosić to, co Pan Bóg ma jako coś ważnego dla ludu, pośród którego jest. Niezależnie od tego, czy to ludowi się podoba, czy nie. Dlatego prorok nastaje w porę i nie w porę. Dlatego prorok nie musi być kumplem. Nawet nie powinien być kumplem, bo kumpel nie zawsze powie prawdę. Kumpel powie to, co jest dla mnie fajne. A tak by się czasem chciało, żeby tak tych proroków współczesnych tak ukumplowić. Ania nie słyszy tego, polonistka, tak nie ma takiego słowa po polsku. <laughs> ukumplowić, <laughs> rozumiecie? To taki, taki był fajny, taki, że można poklepać po plecach, wypić piwko. O, że taki runiaka nie? Wreszcie prorok musi się zgodzić na samotność. Czyli na odrzucenie, na niezrozumienie, na brak akceptacji, nie, na coś takiego. Jeśli chce być bierny swojej misji. I dzisiejsze y, wspomnienie świętego Rena Wianya y, właśnie y, powinno nam pomóc zastanowić się, jak to jest z nami w tym temacie. Bo y, to nie jest tylko tak, że ludzie niewierzący, ludzie spoza kościoła krytykują księży. Chyba najczęściej księży krytykują ludzie kościoła, czyli oszczeni. I y, jest to o tyle przykre i trudne, że y, dużo łatwiej jest krytykować y, niż modlić się, prawda? zapytać takich krytykantów, a kiedy ostatnio modliłeś się za swojego proboszcza, nie wiem, księży, których znasz? Kiedy ostatnio modliłeś się przed za księdza, który was ochrzcił, który pierwszy raz was spowiadał, za katechetę jakiegoś wyjątkowego, którego spotkałeś na swojej drodze? Warto sobie zadawać takie pytanie. Ja bardzo zależy na tym, żebyśmy tylko wytykali, punktowali, może czasem, tak jak mówię, nawet słuszne, autentyczne fakty, ale żebyśmy się tylko na tym koncentrowali, a ten to jest taki, a ten to jest taki. Matka Boża w bardzo często mówi, że chcielibyście mieć charyzmatycznych biskupów, cudownych świętych kapłanów, tylko kiedy się za nich modlicie? Czy wy się w ogóle za nich modlicie? Czy wy w ogóle korzystacie z ich posługi? U nas w Polsce jest trochę inaczej, prawda? W sensie, że ludzie korzystają z już i tak dalej. Ale na przykład wielu księży na zachodzie, czy wszędzie poza Polską, po prostu umiera, usycha dlatego, tego, że oni się czują potrzebni. Właśnie w tej książeczce, którą ja tutaj podczytuję Wam, Matka Boża mówi tak w jednym z obiadów. Nie mówcie, nie ma księży, oni wciąż jeszcze są. Przez szczerą, comiesięczną spowiedź wskrzesicie Waszych kapłanów, którzy często cierpią w konfesjonalach z powodu bezrobocia. W ten sposób, korzystając z ich posługi, będziecie też rodzić nowe pokłanie kapłańskie z Waszych roży. Jakiś czas temu wpadła mi w, w rękę taka fajna książeczka, właściwie taka broszurka takiej pani, która się nazywa Natalia Goryczewa. To jest Rosjanka, która była zupełnie, zupełnie antylistycznie rodziny. W latach pewnie 80 gdzieś tam w Moskwie przy jednym z uniwersytetów trafiła do takich kół ludzi, którzy szukali prawdy, którzy czytali Biblię. Trochę pewnie nie do końca katolickich, protestanckich bardziej. Ale ona się tam nawróciła. I e, później weszła jeszcze bardziej w to i w pewnym momencie ta organizacja, oczywiście on musiał że to konspiracją, ale to wiadomo, że tamte służby wszystko wiedziały i w końcu, że taki moment trzeba było rozmontować towarzystwo i jej i jej kilku znajomym zaproponowano emigrację po prostu, że jeżeli chcą e, jakoś to po cichu załatwić temat, to proponują wyjazd do Wiednia. I ona się znalazła w Wiedniu, z jakąś tam znajomą. No i kiedy już tam była, e, wiedziała, że jest zupełnie inny warunkach, że jest wolność. Gdzieś tam z czasem weszła jakieś środowiska i była na jakimś tam wyjeździe, na jakiejś pielgrzymce z księdzem czy z jakimś pastorem. I cały dzień był wyjazd, prawda? I tam różne rzeczy się działy, prawda? Różne powieści, żarty itd. Tak I ona pod koniec tego dnia podchodzi do tego duchownego, pastora czy księdza, pamiętam, i mówi: Super, ale czemu ty w ogóle nie mówisz o Panu Bogu? Przecież tobie nie grozi więzienie za to, że powiesz o Panu Bogu. Jego odpowiedź jest bardzo zaskakująca. On mówi, bo wiesz, jak kiedy ja zaczynam mówić o Panu Bogu, to tracę ludzi. Tracę ludzi. Ludzie mi znikają. I dla niej to było szok. Jak to? Przecież to jest wolność. Są takie możliwości. Przecież o to właśnie chodzi. I on nie mówi o Panu Bogu, bo traci ludzi. Ale słuchajcie, taką pokusę na każdy ciąg. Nie to, żeby nie mówić w ogóle Panu Pana Bogu, ale żeby na przykład tą naukę Ewangelii wygładzać, lukrować, żeby nie być takim radykalnym. Z tym się zmaga każdy ksiądz. Bo rzeczywiście, jak się mówi tak jak jest, tak jak jest w Piśmie Świętym, jaka jest naka kościoła, to rzeczywiście z czasem się doświadczy, że odpływają ludzie. Tacy, Są tacy, co przyjdą, są tacy, co odpłyną i wrócą, ale na pewno są tacy, którzy w oczach których na pewno nie będę popularnym cięciem. Więc e, módlmy się dzisiaj za przyczyną tego wielkiego świętego, świętego, który roztrwonił swoje życie w kapłaństwie. Dosłownie umarł wycieńczony nad ludzką pracą pasterską. Nie mówiąc o tym, że nawrócił to ars, które słynęło z szynków i w oberży, w których po prostu lał się alkohol i działy się różne zdrożne rzeczy, tańce, nie tańce, już były zdane, imprezy. Doprowadził do zlikwidowania tego wszystkiego, to nawróci właściwie całą Francję ówczesną. Amen.